99 zł. Szczegóły na Carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska jest 14. Serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Miliardy złotych kary za szczepionki to wynik nieudolności rządów PiS, tak wyrok sądu w Brukseli komentuje minister finansów. Po orędziu prezydenta Trumpa widmo rekordowych cen ropy znowu bardzo realne. Na Majorce będzie teraz gościć często. Jeden z trenerów, Rafaela Nadala, będzie nowym szkoleniowcem Igi Świątek. Kara dla Polski to wina rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tak minister finansów skomentował wyrok sądu w Brukseli, który nakazał Warszawie zapłatę ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebranie szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Pfizer. Sprawa dotyczy kontraktu sprzed pięciu lat. A przed Ministerstwem Zdrowia jest Dagmara Kędzior Dagmara, opowiedz jak rząd komentuje tę sytuację.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 Zgodnie z wyrokiem brukselskiego sądu Polska ma nie tylko zapłacić firmie za szczepionki, ale i odebrać się same preparaty. Preparaty, które nie zostaną użyte w naszym kraju, podkreślała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Te pieniądze, 6 miliardów złotych to również 64 miliony dawek szczepionki, którą będziemy zobowiązani odebrać i która będzie zutylizowana. Rząd zapowiedział złożenie apelacji w tej sprawie, a śledztwo również wszczęła prokuratura po zawiadomieniu Krajowej Administracji Skarbowej prowadzącej audyt w Resorcie Zdrowia. Dagmar Akędziur, dziękuję za relację. Miała być zapowiedź końca wojny, zamiast tego była groźba Donalda Trumpa, że cofnie Iran do epoki kamienia upanego. Po orędziu amerykańskiego prezydenta rynki finansowe ponownie stoją przed zdecydowanie większą niepewnością niż na początku tego tygodnia, mówi Michał Stajniak, analityk rynku surowców. Inwestorzy natychmiast wyczuli próżnię decyzyjną. Efektem jest kolejny mocny wzrost cen ropy naftowej. Ropa Brent drożeje dzień po wystąpieniu Donalda Trumpa o niemal 9 dolarów na baryłce do poziomu prawie 110 dolarów, co przekłada się na około 9-10% wzrostu. Ropa WTI, czyli amerykański benchmark notuje poziomy zaledwie 1 dolar niżej. Dalsza blokada ciśniny Ormus powoduje, że widmo rekordowych cen ropy staje się realne. Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron wykluczył interwencję wojskową w celu odblokowania ciśniny Ormus. Według niego byłaby to operacja zbyt ryzykowna. USA chcą, by Europa pomogła w odblokowaniu ciśniny zamkniętej przez Iran z powodu ataku na ten kraj. Jeden z trenerów króla kortów ziemnych Rafaela Nadala będzie nowym szkoleniowcem Igi Świątek. Francisco Roig dołączył do sztabu Polki i to pod jego okiem Iga przygotowuje się do turniejów na kortach ziemnych, trenując w Akademii Rafy Nadala na Majorce. Według Adama Romera, redaktora naczelnego Tenis Klub, wybór Hiszpana to trafna decyzja. Wydaje mi się, że Francisco Roig będzie do tego sztabu szkoleniowego pasował, czy powinien pasować. Sezon na kortach ziemnych będzie trochę takim, w cudzysłowie, oczywiście miesiącem miodowym między nowym trenerem a jego świątek, bo oni się będą poznawać. Głównym zadaniem, przed jakim staje trener Francisco Roig, to ponowna dominacja Polki na kortach Rolanda Garosa, Wielki Szlem już w maju. No i powrót na fotel liderki rankingu najlepszych tenisistek świata. Obecnie Iga jest czwarta na liście WTA. Na koniec serwisu zajrzymy jeszcze na Mazury. To wyjątkowa okazja, by dzięki kamerze śledzić losy pary wyjątkowo rzadkich w Polsce rybołowów. W Polsce żyje tylko 40 par tych ptaków, mówi Adam Pietrzak z Lasów Państwowych w Olsztynie. Rybołowy są gatunkiem migrującym, zimują w Afryce, a do Polski wracają pod koniec marca. Zazwyczaj w kwietniu rozpoczyna się sezon lęgowy, samice składa zwykle 2-3 jaja. Same gniazda są zakładane bardzo wysoko, na najwyższych drzewach lub specjalnych platformach, które też montujemy. Oczywiście gniazda, co istotne, zawsze znajdują się w pobliżu czystych, płytkich zbiorników wodnych. Polskie rybołowy gniazdują przede wszystkim właśnie na Mazurach, a także w północno-zachodniej Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Do końca dnia najwięcej słońca będzie w centrum i na północy. Na południu pochmurno i tam popada deszcz. Na Podgórzu także deszcz ze śniegiem od 4 stopni w Zakopanem do 12 w Gdańsku i 14 w Warszawie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14.00. Myśliwiecka 357. Krzysztof Sagan tę audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy wspólne godzinne spotkanie poświęcone rozmowie i muzyce. Steven Flowey, Pearl Jam, tak muzycznie rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. To jest y, twoja muzyka, Alex, Aleksander Baron jest ze mną w studiu. Dzień dobry Państwu. Tak, to jest zdecydowanie moja muzyka, ale to nie znaczy, że się zatrzymałem na tamtych czasach, mam otwartą głowę i słucham każdej muzyki, każdej dobrej muzyki. No to cieszę się, że trafiliśmy. Dzisiaj gościem Tu Myśliwiecka 357 jest, tak jak już wspomniałam, Aleksander Baron. Kucharz z dwudziestoletnim doświadczeniem, ale także no, przede wszystkim pasjonat kuchni polskiej. Człowiek, którego można by opisać kilkoma albo nawet stoma frazami. Pomyślałyśmy, że zaczniemy od tej, że człowiek, który kocha masło. Dobrze, że nie powiedziałeś masełko, bo to hasło padło przed. Tak, <laughs> kocham masło. Masło jest. Świetnym tłuszczem, który jest nośnikiem smaku, piękną rzeczą, e, której rzeczywiście nadużywamy e, często w kuchni mm, i czasami w naszej restauracji, którą prowadzę z Agnieszką, e, masło zajmuje bardzo wysokie miejsce w e, tabelce kosztów. Ja się zdecydowa na to, żeby dzisiaj myśliwiecka, która y, zahacza o naprawdę różne tematy związane z kulturą, była poświęcona przede wszystkim kulinariom y, i gotowaniu, no bo jest to taki wyjątkowy moment. Y, właściwie Wielki Czwartek już uznawany jest jako ten okres świąteczny, Wielkanoc. Y, tematy, y, czy czas, który spędzamy w kuchni y, zazwyczaj rośnie w tym momencie. U ciebie też tak to wygląda, że ty jednak wchodzisz w taki tryb przygotowań do świąt? Prywatnie czy zawodowo? Prywatnie, słuchaj. Prywatnie? Tak, jeżeli tylko jestem w stanie wyłuskać ten czas, bo, bo różnie to bywa. No, sam fakt, że tutaj jestem, to znaczy, że jakoś zaczynam balansować swoje e, życie i, i ono mi się układa lepiej. Ale bywały takie momenty, że no, w te święta e, potrafiłem nic nie pomóc mojej mamie, czy, czy jeszcze kiedyś babci. I po prostu trafić prosto z pracy na, na wigiliny, czy, czy wielkanocny stół e, i zasnąć przy stole, bo byłem tak przemęczony, to tak to wliczone jest w ten zawód, że on jest dosyć ekstremalny i wymaga bardzo dużego poświęcenia żyjesz w takim trybie i tempie od początku uprawiania no. tego zawodu? Czy od jednak... początku, teraz wydaje mi się, że, że wyhamowuję, powiedziałaś, 20 lat doświadczenia, 20 lat jako szef kuchni, jeszcze dłużej związany z branżą gastronomiczną, co aż wstyd się przyznać, ale m, fa faktycznie myślę, że dochodzi się do pewnego momentu jako szef kuchni czy w ogóle restaurator, gdzie największą sztuką jest nie prowadzić dobrą restaurację, nie wydawać dobre posiłki, dobre dania e, i, i, i odnośnienia Proszę sukces. Tylko mm, właśnie równoważyć to z życiem, e, z życiem prywatnym. Ja uwielbiam e, przyjść e, do mojej mamy i móc jej pomóc e, przed świętami. Jest to piękny moment, kiedy, kiedy z szefa kuchni robi się pod kuchennym i wykonuje <grym> zadania, i jest mi wtedy najlepiej na świecie. Jest ci lżej, jest ci łatwiej wtedy, jakby. Co... Nie, no to jest wiesz o, o, o, o domu. Jak dla relacji. mnie te ilości domowe to są zawsze ilości, które um, mógłbym a, zrobić błyskawicznie. I, i to, to, to nie, nic mnie w świętach nigdy nie przerażało. Mhm. Łatwo się to robi. Siekanie, gotowanie, robienie pasztetu. Jutro będę z mamą robił pasztet. Bardzo, bardzo czekam na ten pasztet z przepisu mojej babci. Pasztet wege, wege czy mięsny? Nie, pasztet mięsny, mięsny pasztet, który zawsze był, jak ja pamiętam, u mnie w domu. Zawsze go robiła babcia. Babci już nie ma z nami i teraz robi mama. Ja zawsze byłem tym człowiekiem, który był doszony do tego, nawet jako dziecko, żeby ocenić ilość pieprzu, imbiru i gałki. No i teraz z mamą zrobimy to razem e, i, i, i tak. No i to jest pasztet, który był też przeze mnie jako dziecko wykradany nawet w Wigilię. Tu muszę się przyznać, że lubiłem zakraść się do kuchni i, i wyjeść ten pasztet, mimo, że nie było wolno i chyba na, dlatego bardzo mi smakował jeszcze. U ciebie ze względu na y, zawód, tak jak powiedziałeś, te przygotowania y, świąteczne y, są wyjątkowe, chociażby z, y, z uwagi na ilości, ale zastanawiam się, bo mam wrażenie, że dla wielu osób, które no nie zajmują się właśnie profesjonalnie kuchnią, jednak święta bardzo często kojarzą się z jakimś zwiększonym stresem, y, z tym, że przygotowania y, tak, no, tak. są obowiązkami nie do końca przyjemnymi? I czy jesteśmy w stanie sprzedać jakieś takie y, dobre porady, triki, żeby Oczywiście. jednak, wiesz, zejść z tej presji? Proszę sobie wyobrazić, że my w tej presji żyjemy na co dzień i wtedy <laughs> będzie wszystkim państwu lżej, że nasza praca często mm, opiera się na tym, żeby nie nakarmić kilkudziesięciu czy, czy kilkunastu osób, a, a są to setki osób i, i um, te ilości nas różnią od domowych kucharzy, którzy też potrafią gotować, czy gospodyń domowych. I to jest jakby taka największa różnica, ten wolumen i też planowanie tych rzeczy, że odpowiedzialność za składniki, za to, żeby coś się nie zmarnowało, czegoś nie było za dużo, za mało, to jest nasza droga. To, to, i, a tak naprawdę, już nie żartując, to chciałbym wszystkim państwu doradzić, żeby zrobić tego jedzenia mniej a lepiej, um, może dokładniej, nie, nie musimy się obiadać na święta, zawsze, każdy powie w rodzinie, przynajmniej kilka osób się takich znajdzie, że powiedzą, że, że jedzenie zostało, że było za dużo. Nie ma takiej potrzeby. Naprawdę można się cieszyć smacznym, dobrego pochodzenia, smacznym jajkiem z ręcznie zrobionym majonezem, który robi się w dwie minuty do tego zjeść dobrego śledzia i, i zrobić sobie żur i tak naprawdę więcej nie trzeba. No, wiadomo, będzie tęsknota za Sałatką jarzynową. Ale nie pakujmy miliona wędlin na stół. Odpuścisz sałatkę jarzynową? Ja tak. Nie. Nie wierzę, ja, nie wierzę ci. Ja przyrzekam ci, że od, robię to konsekwentnie od lat, bo nie ja lubię jeść i sałatka, zauważyłem, że mnie po prostu dodatkowo obciąża i jeżeli czuję się no, ciężko w święta, Czy to co, właśnie ozorek wołowy czy co ty zaproponowałeś w, nie, nie, w przepisie w tygodniku powszechnym de. w artykule poświęconym właśnie sałatce jarzynowej. Właśnie się ukazał, tak. polecam serdecznie, bo, bo to fajny artykuł, w którym opowiadam ja Aga i profesor Dumanowski, nasze okno na, na świat, na, na kuchnię przeszłości, to um, tak, w tej wersji dodaję ozór, ale u mnie w domu nigdy nie było sałatki z ozorem. Była za to taka w restauracji. E, teraz jej nie ma. E, no i tak, no, uważam, że trzeba się bawić składem sałatki. Ona jest um, dosyć otwartą e, recepturą. Tak naprawdę każdy zdaje sobie z tego sprawę, że inaczej się w domu robi sałatkę i myślę, że to też polaryzuje mocno Polskę. E, znaczy pod... ja na razie nie mogę się pozbierać po tym, że ma nie być sałatki w ogóle w nie, To ale, jest nie, dla no, ja, no to no właśnie, to chyba jest ten kierunek, który chciałbym tutaj Państwu najbardziej przekazać, żeby to był świadomy wybór. Jeżeli ja nie jem sałatki e, jarzynowej, to jej po prostu nie robię. Wiem, że mama zrobi na pewno, bo mama lubi, mój brat lubi, więc ta sałatka będzie. Ale, mm, ale po prostu kierujmy się tym e, swoimi potrzebami, a nie tym, że ma być e, x dań na stole, bo tak każe tradycja. E, tradycja chyba nakazuje, żebyśmy po prostu, może nowa tradycja tak powinna nakazywać, żebyśmy się dobrze czuli, dobrze odżywiali i, i też racjonalnie do tego podchodzili, żeby nie marnować jedzenia, bo to jest jeden z nielicznych grzechów, jeżeli mogę tak powiedzieć, grzechów, w które wierzę. No i z tą myślą chciałabym, żebyśmy pozostali. Parę minut na refleksję, bo muzycznie będzie nam teraz towarzyszyła Emmy Winehouse, Back to Black, a my zaraz wracamy Szybko. do rozmowy. Yeah. 21 minut po godzinie 14. W studiu niezmiennie jest ze mną Aleksander Baron. Spotykamy się przy okazji hmm, przygotowań świątecznych, ale też rozmowy o Kuchni Polskiej. No ale jednak przygotowania wypłynęły na, jako ten pierwszy temat w naturalny bardzo sposób. Rozmawialiśmy jeszcze trochę o sałatce jarzynowej poza anteną, bo okazuje się, że jest to temat rzeka. Jest to temat rzeka i... To może być szokujące dla wielu słuchaczy, ale na świecie sałatka, nasza narodowa sałatka jarzynowa jest nazywana sałatką ala rus. Czyli, że rosyjska? Tak. Aha. I stamtąd się wywodzi. To, szokujące, to nasza prawda? sałatka, czy nie nasza, Słuchaj. Nasza, bo już zadomowiona, ona miała troszeczkę inną formę. Dobrze, to zacznijmy od początku. Sałatka rodzi się rzeczywiście w Rosji w 1860 roku. Za sprawą e, francuskiego kucharza, więc być może możemy nazywać ją francuską, mm -hmm. a nie rosyjską, ale faktycznie on ma restaurację w Moskwie, restaurację Hermitage miał i e, stworzył sałatkę, która była później nazywana sałatką Olivier. I z tej sałatki zrodziło się dużo różnych jej wersji. Właściwie nieskończenie wiele, bo pewnie tyle co domów w Polsce albo jeszcze więcej, bo na świecie. Bo sałatka jest znana mm, również w Stanach. I A jaka była ta pierwotna wersja? Ta pierwotna wersja... Trzeba byłoby do tego dotrzeć, ale na pewno nie miała groszku konserwowego. To <grym> no mój wujek się Nie Pozdrawiam. <grym> na pewno była spojona niekoniecznie majonezem, a mogła być spojona z śmietaną. To, ja, ja mam takie doświadczenie, bo kiedyś prowadziłem warsztaty w archangelsku, czyli naprawdę bardzo daleko w Rosji. I tam trafiłem do miejsca, gdzie całe menu składało się z sałatek. Tej mm -hmm. sałatki w różnych wersjach. Od sera, który był tym głównym dodatkiem, wyróżniającym przez wędzony ser, e, szynki, kiełbasy, najróżniejsze grzyby i e, ozory. I to, to było dosyć, dosyć szokujące, że można cały koncept oprzeć na sałatce, ale knajpa była pełna i ludzie to jedli. Więc to tam jest. W Stanach Zjednoczonych ta sałatka też jest znana i w, w czasie zimnej wojny nie była nazywana, znaczy była podjęta próba nie nazywania jej sałatką rosyjską, a sałatką amerykańską. No i tak w kółko. Jakbyśmy prześledzili wszystkie domoludy były, e, to też byśmy znaleźli różne określenia tych sałatek. Zdarza się nazywać ją też francuską i chyba byłoby najbliżej. Cała, całe Włochy, cała Francja będzie mówiła o sałatce rosyjskiej. A my możemy mówić o niej, że to polska sałatka? Mówmy tak, bo kuchnia jest żywa, kuchnia się przenosi, kuchnia migruje i skoro coś wrosło już od tak dawna, bo to nie jest tylko czas PRL-u, kiedy, kiedy sałatka mocno zagościła na naszym stole, ona była wcześniej, można znaleźć przepisy na sałatkę jerzynową już, u Ćwicza a pewnie jeszcze wcześniej, w, w, w, w, w różnych zapiskach. I jest, jest absolutnie nasza. Nasza wersja sałatki jest taka, a nie inna, i każdy ma swoją. O naszym języku w cyklu przysłowie będzie za parę minut opowiadał Mateusz Adamczyk, a my wracamy do rozmowy z Aleksandrem Baronem tuż potem. The i put all my fears to all these years swept away. The known, And no, I want this town to be near you. And no, gray skies ever turn. Way did the fall, slam it down like a domino and lay in the moss. I said today is a new day, I'm looking for new prey. I'm trying to survive, I'm trying to take in this loss. So the clothes don't make the man, it's the man that makes the clothes. And if this war doesn't end, there's nothing left to fight. And I'll assure you, happy to tonight, You get a mortar reaper, it's prominent. We're up to Sam, knock on the door. I tell him that I'm headed for the dock on the shore. He's sailing away, Are you coming with, just pack for the stay Cause I'm finna get, get hit. The war don't end, there's nothing left to fight. And I'm sure you have tonight that I stand alone. These thoughts beneath the stars stand alone. I put all my fears to all these years. to swept away the no. No, I run this town to be near you. No, these skies are blue.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 Media Expert.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 Finder różne rodzaje 2 plus 2 gratis. To jedyne 3 złote za sztukę przy zakupie czterech Najniższa cena sprzedowniski 6 zł, a do tego Wielkanocna wyprzedaż nawet do 70% taniej szczegóły na dealspl są takie głosy, które rozpoznajesz po jednym zdaniu. Kocham pana, panie sułku z całych sił! Dzień. Pan sułek i pani Eliza wracają i są już dostępni w wybranych serwisach streamingowych.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 8% taniej, złoty 99 zł za 100 gramów. Cena przedowniżką 2,78. Więcej na karfour.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia jest 14:32. słowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Wczoraj obchodziliśmy prima aprilis, dzień pełen kawałów, dowcipów, żartów i psot. I właśnie o te słowa pyta pan Antoni, skąd się one wzięły. Zacznijmy od kawału. Nasi przodkowie nie mówili jednak o kawałach, ale o kawałkach lub kawalcach – Kawałek, czy też właśnie kawalec, został zapożyczony z niemieckiego, w którym sztyksien oznaczało anegdotę. Kawałek historii, opowieści albo sztuki teatralnej opowiadanej, by zabawić towarzystwo. W polszczyźnie kawałek stał się kawałem i zaczął oznaczać historyjkę z zabawną puentą opowiadaną dla rozśmieszenia słuchaczy. Taką historyjkę nazywamy też dowcipem. Słowo dowcip pochodzi z języka czeskiego, w którym oznacza bystrość umysłu i inteligencję. Opowiadanie dobrych dowcipów rzeczywiście wymaga tych cech. Synonimem słowa dowcip jest żart i ten wyraz również został zapożyczony. Znów z niemieckiego, w którym zerten oznaczało łudzić, oszukiwać i zwodzić. Do zapożyczonych wyrazów należy też figiel. Co ciekawe pochodzi ze średniowiecznej łaciny i ma wiele wspólnego ze słowem wigilia. Łacińskie wigilie poza nocnym czuwaniem oznaczało jeszcze hałaśliwe nocne obchodzenie domów i kościołów połączone z pijatykami, czarami i gusłami. Jak pisze w swoim słowniku etymologicznym Wiesław Boryś, znaczenie niegodziwy czyn, sztuczka magiczna, fortel czy żart nawiązują do zachowań uczestników takich średniowiecznych zwyczajów, potępianych wówczas przez Kościół. Ze słów, o które pyta pan Antoni, zostało nam jeszcze psocić, które pochodzi od rzeczownika psota. Ten wyraz w odróżnieniu od poprzednich jest wyrazem rodzimym, a wziął się od rzeczownika pies. Pierwotnie słowo psota oznaczało to, co jest psie, właściwe psu i przypisane psom. W związku z tym, że nasi przodkowie nie cenili tych zwierząt, to psota zaczęła oznaczać coś bezwartościowego, złego i szkodliwego. Dlatego dziś psocić rozumiemy jako dokazywać, płatać złośliwe figle. Co ciekawe, dawniej wyraz psocić oznaczał też Cudzołożyć, a to dlatego, że nasi przodkowie kojarzyli rozwiązłość z zachowaniem suki w czasie Rui. Negatywny stosunek do psów widać także w wyrazie psikus, który dziś wprawdzie nie kojarzy się z agresją, ale pochodzi od połączenia psikus, w którym kus to wariant słowa kens. Całość oznaczała pierwotnie ugryzienie psa, następnie podstępne, wredne ugryzienie, a w końcu złośliwy żart. I tych życzę Państwu jak najmniej. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. My dzisiaj w tu 357 również rozmawiamy o kęsach i ugryzieniach, no ale na szczęście nie przez psa, tylko tych dużo y, przyjemniejszych. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Aleksandrem Baronem, a Walonem teraz na naszej antenie Jupiter and Mars. Jupiter and Mars, dwie planety zostawione przez Avalon Emerson, a my w studiu niezmiennie zestawiamy się z Aleksandrem Baronem, który jest naszym gościem. Porozmawialiśmy trochę o... Mm, sałatce jarzynowej, tak. najwięcej właściwie, to może zostańmy w tematyce jeszcze kuchni wielkanocnej. Dobrze. Wskaż takie danie, bo powiedziałeś, że na sałatkę nie będziesz poświęcał czasu na robienie. Przyczepiłaś się do tego, co? Tak. Przyczepiłam się. Słuchaj, taki mam dzisiaj nastrój. No, to co, no, co, dla to mnie nie ma... według ciebie warto, żeby się na tym stole znalazł. Nie ma świąt bez żuru. To jest, to jest, w ogóle nie ma kuchni polskiej bez żuru. To jest najważniejsze nasze polskie danie, chociaż generalnie za nazwy jest e, niemiecka. Mm, ale to jest, to jest danie starsze niż polska. To jest e, słowiański sposób zrobienia zupy z Ukiszonej mąki um, i on jest super ciekawy, bo żurów jest bardzo dużo. My w naszej restauracji w Kapłonach i Szczerzujach serwujemy żury, które się troszeczkę zmieniają z porami roku, bo inny będzie żur w środku zimy, który musi być ciężki, zawiesisty, a inny będzie latem. I to, jest, to wszystko zależy od tego, co lubimy. Oczywiście żółt na własnym zakwasie jest najlepszy, ale czy użyjemy um, żytniej mąki owsianej, czy um, możemy nawet pójść jeszcze bardziej um, tradycyjnie i sięgnąć po takie prapszenice, czyli samoprze, płaskórkę i zrobić zakwas na tym. Teraz jest już troszeczkę za późno, żeby robić zakwas, ale możemy kupić dobre zakwasy. No i to wszystko, co trafi do żuru, to jest już licencja poetyka. Ja mhm. lubię borowiki i nie, suszone tak, ale mrożone borowiki robią też olbrzymią robotę w smaku, umamiczności żuru, smażona cebula. I oczywiście coś, co jest najważniejsze dla mnie na wykończenie żuru oprócz śmietany, to świeżo tych szan. Polecam... Świeży, tak, prosto. Z... świeży. Polecam każdemu, żeby, żeby wyposażył się w m, korzeń chrzanu. To jest też bardzo nasza rzecz. Zresztą e, chrzan rośnie tu i ówdzie. Jak już się wie, jak wygląda, to łatwo go odnaleźć na, na łąkach. I ten świeżo-tarzty szan to, to ważne, żeby go zetrzeć w ostatniej chwili, bo on bardzo szybko traci swój aromat, swoją moc. E, a potrafi ją mieć naprawdę potężną. E, I e, to, to pięknie się prezentuje. My mamy taki serwis restauracji, że e, ścieramy chrzan przy gościach. Nie tylko na, żur, na różne dania. I to zawsze robi duże wrażenie, e, szczególnie na obcokrajowcach, którzy mówią, a co to jest? Mhm. To jest chrzan. I co ciekawe, yy, nie wymieniłeś mięsa w ogóle żadnego. Ach, no... Mówiłem wcześniej o pasztecie, to dla mnie osobiście ważne, ale ja już chyba jestem za stary, żeby jeść taką ilość wędlin, szynek, tego wszystkiego, że, że, że ch chyba nie tędy droga. Nie chcę obiecywać, bo słucha mnie mama, słuchają mnie e, teściowie i e, chcę zrobić kiełbasę białą na, na e, jeszcze jutro, e, bo robienie kiełbasy samemu jest w gruncie rzeczy bardzo proste, tylko trzeba e, mieć chwilę cierpliwości i zdobyć flak na tę kiełbasy, mm -hmm. co jest właśnie moim wyzwaniem na, na te dni, bo um, będąc w Krakowie byłaby pod ręką w restauracji, a tutaj muszę pokombinować, ale hala Mirowska myślę, że mnie nie zawiedzie i będzie biała kiełbasa z czosnkiem, niedźwiedzim w środku, taka zielona, świeża e, i wiosenna. I czosnek niedźwiedzi jest dostępny teraz? Bo czosnek niedźwiedzi właśnie w zaczął sezon, bo to, to jest kwestia dni po prostu, że on, on może być. Zawsze wcześniej jest węgierski, bo, bo Węgrzy mają też fioła na punkcie czosnku niedźwiedziego i on się zaczyna tak tydzień wcześniej. I teraz ten, który ja kupiłem na kleparzu w Krakowie, był... Um, liście były mniejsze, ale za to bardzo intensywne w smaku. On był taki skondensowany mm -hmm. w sobie. Um, no, to też wspaniały. I ten sezon będzie trwał powiedzmy trzy tygodnie. Na liściach, um, znaczy na, na, na roślinach zaczną się pojawiać takie małe kuleczki, owoce czosnku niedźwiedziego, które się świetnie kisi. W ogóle no czosnek właśnie, niedźwiedzi się świetnie i kisi. To kisi tak. Dziwię się, pasje. że sam wyskoczyłem z tym, że nie zadałaś <laughs> pytania o kiszenie. Um, ale już przy żurze było kiszenie, to jedno, a drugie to czosnek niedźwiedzi. Proszę sobie zaufać i swoim umiejętnością posiekać, zmielić czosnek niedźwiedzi, dodać soli i go ukisić naprawdę po trzech dniach. Nieprawdopodobnie będzie nas to wszystko cieszyło. Będzie to dodatkiem do najróżniejszych dań od klusek leniwych po, po mięsa czy, czy pieczyste. Będzie, będzie naprawdę super. A zmierzam do tego, że sezon kończy się w momencie, kiedy pojawiają się owoce i te owoce kisi się świetnie, zasypuje się je solą, czyli to jest technika kiszenia na sucho. I te owoce, no my mamy takie na przykład, że, że, że mają z dwa lata e, i one pękają i mają taką, pękają pod zębami. Tutaj mhm. o kąsaniu e, już była mowa. Jak mhm. kąsamy owoce, to one wybuchają swoim cudownym aromatem i mogą służyć jako dodatek do absolutnie wszystkiego. To aż boję się pytać o jajka, w sensie o pomysły A. na jajka, bo mamy ograniczony czas. Dobrze, Ojej. Ostatnio Najlepsze. w restauracji wprowadziliśmy jajka takie, jak robiła babcia, czyli z grzybami siekane, prze, inaczej, skorupka przepołowiona i wyjęte całe jajko posiekane, dodane grzyby, koperek, włożone z powrotem do jajka, opanierowane i usmażone na klawiu. Maśle. I muszę przyznać, że bardzo to cieszy. Jest to wspomnienie z dzieciństwa i chyba jak miałbym wybierać jajka, to właśnie szukałbym tego smaku, bo wiadomo, że z jajek można zrobić nieskończenie wiele wspaniałych rzeczy, ale namawiam jeszcze wszystkich, może je przyszedłem tutaj namawiać, <śmiech> namawiam, żeby naprawdę zrobić własny majonez w Rosole Polskim. E, pokazujemy chyba dwukrotnie, jak go zrobić i trwa to e, sekundy... Program w telewizji, e, w dwójce, tak dodam tylko, Rosol tak, polski Tak, który prowadzę z Agnieszką tak. Kraszewską, z którą też prowadzę restaurację i pokazujemy, że w kilkadziesiąt sekund można zrobić majonez błyskawiczny. E, majonez, który no, będzie zawsze lepszy od tego, co, o, który kupimy, bo wiemy z jakich jajek powstał, bo wiemy z jakiego oleju powstał i nie potrzeba, nie potrzeba w nim żadnych e, utrwalaczy i konserwantów, bo taki Majątek po prostu musimy zjeść w ciągu jednego dnia, może dwóch maksymalnie. Mm. I to jest też y, rozejm y, podczas wielu y, wojen. Do tego zmierza, no że ten majątek ja. ma za zadanie pogodzić Polaków. Spolaryzowaną Polskę między majonez jednym cudu. a drugim majonezem. E, Marek nie wymieniamy, wiadomo, ale my sobie tutaj już poza anteną rozmawialiśmy o preferencjach. Z, z, z, skąd jesteś? No jest ja Kieleckiego, no ale ja się sprzeniewierzyłam. I lokalnej tradycji. Kochany, móc się przyznać przed e, tyloma słuchaczami. No trudno. Znaczy, nie wstydzę się tego, niech, niech tak bardzo zostanie. Dobrze, bardzo dobrze. Ale wiesz, co tak podsumowując już nasze spotkanie, bo tak jak wspomniałam wcześniej, no czas mamy niestety ograniczony. Powiedzieliśmy o tym pojednaniu Polaków i ja chciałam się ciebie zapytać o to, czy kuchnia polska to jest dla ciebie taka niekończąca się historia, w której ty cały czas grzebiesz i znajdujesz jakieś nowe pomysły, i, i, i taki po prostu, mimo tego, że bardzo dużo i zależy tobie też na tym, żeby przywracać różne pomysły z przeszłości, to czy ta przeszłość jest w jakiś sposób dla ciebie nieskończona, Kuchni Polskiej? Nie Jest. życie mi zabraknie, żeby, żeby to wszystko złapać i, i dowiedzieć się wszystkiego, czego bym chciał i zrobić to wszystko, czego bym chciał. Tego jestem już pewien, że, że życie jest na to za krótkie. Kuchnia Polska jest niesamowita, bo jest złożona. E, bardzo zmieniała się przez wieki. My nie wiemy, co było. Tak naprawdę nie pamiętamy. E, nie mamy tej świadomości w sobie, jako Polacy, co to było 100, 200, 300 czy 400 lat temu, a mm, sięganie po to jest niesamowitą przygodą, bo czasami możemy naprawdę, ja mogę e, serwując dania w restauracji zaskoczyć ludzi, e, podając im coś e, zupełnie nowego, co wywodzi się z kuchni polskiej. Kuchnia polska jest bogata, jest multikulturowa, co jest szalenie ważne, to jest chyba jej najważniejsza cecha i y, y, y, y przez to bardzo kolorowa. To, to jest y, fajna kuchnia, która wyjdzie teraz na, moim zdaniem, ja o renesansie kuchni polskiej mówię od wielu, wielu lat, ona naprawdę ma szansę wypłynąć na, na szerokie wody e, świata i, i pokazać, e, co potrafi. E, wiara w naszych e, kucharzy, kucharki, szefów, szefowe kuchni, mm, no, tak, zdecydowanie, jest to nasze pięć minut. Róbmy to. No, tyle pytań, powiem ci, już w mojej głowie się pojawia, ale to jest moment, żebyśmy życzyli słuchaczom wesołych, dobrych, smacznych i zdrowych. Spokojnych, nieprzejedzonych. Dokładnie tak. Nie przeładowanego stołu, po prostu... Takich, żeby było rodzinnie, dobrze i, i, i ciepło i żebyśmy byli szczęśliwi. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Życzę powodzenia w poszukiwaniu. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję kiełbasy, które masz za, za planowane. wysłuchanie. To Teraz, jak już powiedziałem, to, to nie może być inaczej. Nie ma wyjścia. Aleksander Baron był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję Państwu. Tu Myśliwiecka 357, dzisiaj bardzo dużo pomysłów, zarówno tych związanych z przygotowaniami kulinarnymi do świąt, jak i muzycznych. Carni Balnet, która serwuje nam nową muzykę, to jedna z artystek, która pojawiła się podczas naszego spotkania. 8 minut zostało do godziny 15. Jeżeli ktoś jeszcze o tej porze spodziewał się powieści w trójce, to ja przypomnę, że powieść jest, a właściwie wróciła na swoją dawną porę. Teraz można jej słuchać po godzinie 20:45 i dzisiaj oczywiście o tej porze kolejna część. Wtedy też będzie trwał drugi epizod nowej audycji Maćka Jankowskiego Elementy, którą bardzo serdecznie Państwu polecamy i w ogóle polecamy sprawdzenie tych zmian ramówkowych, które wydarzyły się w ostatnim czasie w programie trzecim. Krzysztof Sagan, Katarzyna Wojtasik i Marta Malinowska bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Życzenia świąteczne już były, więc właściwie mam takie poczucie, że wystarczy podsumować je jednym zdaniem zdrowych Spokojnych i wesołych świąt życzymy Państwu bardzo serdecznie, a my słyszymy się w ogóle w Wielki Poniedziałek w audycji Tu Myśliwiecka 357 z wyjątkową gościnią. To mogę już teraz zdradzić. Wszystkiego dobrego. społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc. Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit.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 No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze? Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnes niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior i niech skurczcie nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt zdrowid Spółka z o.